Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 23. Jest niedziela wielkanocna, 5 kwietnia, a w magazynie święta w cieniu konfliktów zbrojnych w pierwszą swoją Wielkanoc w Watykanie papież Leon XIV apeluje o pokój. Policjant śmiertelnie postrzelił 51-latka w Ostrowi Mazowieckiej. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym, próbował uciekać. Donald Trump znowu straszy i znowu przesuwa, przesuwa termin ultimatum dla Iranu w sprawie ciśniny Ormus. Ewa Worobiec. zapraszam na szczegóły. Sumę wydarzeń To był dzień pełen refleksji, nadziei i wspólnoty w wielkanocnej atmosferze z Wawelu. Popłynęły słowa, które skłaniają do zatrzymania się na chwilę. Ludzie, którzy szykują, szukają z zmartwychwstałego Pana, potrzebują siebie nawzajem, podkreślał podczas uroczystej mszy świętej metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. W swojej homilii przypomniał, że droga do wiary nie jest samotną wędrówką. Maria Magdalena, apostołowie Piotr i Jan, każdy z nich szukał Jezusa inaczej. Każdy przeżywał te tajemnice na swój sposób, a jednak to właśnie spotkanie i wzajemna obecność pozwoliły im odkryć prawdę o zmartwychwstaniu. Bez Marii, Piotr i Jan nie pobiegliby do grobu. Bez Piotra ani Maria, ani Jan nie zrozumieliby tego, co się wydarzyło. Bez Jana. Nie mielibyśmy o tym bladego pojęcia, bo nikt by tego nie zapisał. Niedziela zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem chrześcijan. To także czas życzeń, które popłyną z najważniejszych miejsc w kraju. Spokoju, życzliwości i pomyślności życzy Polakom na Wielkanoc para prezydencka. Karoli Martana Wroccy podkreślali znaczenie świąt wielkanocnych dla chrześcijan.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 Premier Donald Tusk zauważył również, że w wielu polskich domach tegoroczna Wielkanoc upływa pod znakiem rozmów o aktualnej sytuacji w kraju i na świecie, podkreślając jednocześnie, że nawet w niespokojnych czasach nie można zapominać o budowaniu narodowej wspólnoty. A gdy większość z nas zasiadała przy świątecznych stołach, byli też tacy, którzy pełnili służbę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało wielkanocne życzenia od żołnierzy, wojskowi, których polskich kontyngentów pełniących.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 Wielkanoc to także czas dzielenia się dobrem i pamięci o tych, którzy najbardziej potrzebują obecności drugiego człowieka. Osoby w kryzysie bezdomności, samotni i potrzebujący mogą wspólnie cieszyć się radością świąt i skosztować tradycyjnych potraw. Na wielkanocne śniadanie bez samotności przed warszawską halą Expo przyszły setki osób.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 Fundacja Wolne Miejsce organizuje śniadania bez samotności od ponad 20 lat. W tym roku odbyły się w prawie 50 miastach, pokazując skalę potrzeby, ale i ogrom zaangażowania w niesienie pomocy. Wielkanoc to jednak nie tylko inicjatywy, ale także bogata tradycja. W ludowym zwyczaju Niedziela Wielkanocna była początkiem wiosennego kolędowania. Młodzież z udekorowanym gaikiem lub kogutem odwiedzała domy, śpiewając pieśni i składając życzenia gospodarzom. Form takiego kolędowania było o wiele podkreśla Iwona Olech z Działu Edukacji Muzeum w Siłubelskiej. O nich również opowiemy w naszym magazynie. Byli na przykład jajorze, czyli chłopcy, którzy chodzili z pasejką, z krzyżem, ubranym ładnie. Śpiewali pieśni wielkanocne, za co dostawali jakieś podarki, najczęściej właśnie jajka. Młodzież chodziła na przykład z kogutkiem, czasami mógł być to nawet żywy kogut, żeby lepiej zniósł to chodzenie od chałupy do chałupy. To czasami ziarno było zaprawiane procentami, żeby po prostu był troszkę bardziej uśpiony. Ale często też chodzono z takim kolorowym, robionym z bibuły, ale przede wszystkim właśnie nadre. Pewnie ta bibuła była oblejana i on wyglądał jak żywy. W pieśniach kolędnicy życzyli gospodarzom urodzaju, a pannom i kawalerom szybkiej zmiany stanu cywilnego... Za co w zamian otrzymywali poczęstunek. Zwyczaj ten najczęściej rozpoczynał się w wielkanocne popołudnie. Ale świąteczny czas to nie tylko tradycja i spotkanie, ale także wzmożony ruch na drogach. Policja przypomina o licznych kontrolach. Tylko wczoraj w 43 wypadkach zginęły 3 osoby, a prawie 50 zostało rannych. Rzecznik Komendy Głównej Policji Robert Opas ostrzega, że w czasie świąt patroli można spodziewać się nie tylko na głównych trasach, ale również na drogach lokalnych.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 Do tragicznego zdarzenia doszło dziś podczas policyjnej interwencji. Zatrzymany mężczyzna, który wcześniej trafił do szpitala na badania, podjął próbę ucieczki. Nie reagował na polecenia funkcjonariusza, który próbował go zatrzymać, dlatego użył broni służbowej. Mimo udzielonej pomocy życia postrzelonego mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia mają być wyjaśnione. O szczegółach Sylwia Białek. Ostrowscy policjanci z pionu kryminalnego zatrzymali w piątek 51-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. W związku z koniecznością wykonania u niego badań został przewieziony do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Mężczyzna został przyjęty na oddział w celu wykonania szczegółowej diagnostyki. Policjanci pełnili nad nim nadzór. Dziś przed południem podczas przejścia z zatrzymanym na jedno z badań mężczyzna zaczął uciekać. Młodszy aspirant Piotr Pokorski z Mazowieckiej Policji powiedział, że wybiegł poza teren szpitala, a za nim pobiegł policjant. Mężczy...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 Informacje ze świata. Amerykański prezydent Donald Trump w rozmowie ze stacją Fox News ocenił, że porozumienie z Iranem może zostać zawarte nawet do poniedziałku. Według niego trwają już rozmowy, chociaż władze w Teheranie na razie niczego nie potwierdzają. Jednocześnie Trump w ostrym wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział uderzenia na irańską infrastrukturę, jeśli nie zostanie odblokowana cieśnina Ormus i tutaj czas daje do wtorku. Poinformował, że jutro zwoła konferencję prasową w gabinecie owalnym, a my łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Janem Pachlowskim. Dzień dobry, dobry wieczór. Powiedz, czego możemy spodziewać się po jutrzejszym spotkaniu z dziennikarzami w Białym Domu? Przede wszystkim tutaj o tym, o czym ma być na konferencji prasowej. No to tak amerykańskie media spekulują, że Donald Trump powiedział w takim dosyć szybkim wywiadzie z kolei dla stacji NBC News. Donald Trump tutaj oświadczył, że, oszukuje, że oczekuje, iż irański rząd zawrze porozumienie w ciągu dni, a nie tygodni. Co to oznacza? Czy to jest możliwe jutro? Jak wiemy, Donald Trump w ciągu dnia potrafi opublikować w mediach społecznościowych często wykluczające się wiadomości. Tak więc no, trudno tutaj spekulować. Tym bardziej, że tak jak podkreślamy, rzeczywiście irańska strona tego nie potwierdza. I dalej cytujemy tutaj Donalda Trumpa. Jeśli do tego dojdzie, mówimy o porozumieniu, to dojdzie. Jeśli nie, wysadzamy w powietrze cały kraj. Powiedział Donald Trump, jak już mówiłem, to będzie dzień mostów i dzień elektrowni w Iranie. Trump oświadczył, że bardzo niewiele pozostanie poza zasięgiem, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Zapytany, czy oznaczałoby to, że celami stałoby się również ta cała infrastruktura cywilna, Trump odparł, nie chce o tym rozmawiać. Donald Trump powiedział również, że nie wyklucza wysłania wojsk lądowych do Iranu i tu dokładny cytat, nie sądzę, by to było konieczne, ale niczego nie wykluczam, stwierdził Donald Trump zapytany, czy przedłuży termin, dając Iranowi czas na zawarcie porozumienia pokojowego. Donald Trump odrzekł tutaj, mają mnóstwo czasu na zawarcie z nami porozumienia. Oni nie chcą zawrzeć układu. Ich kraj jest w ruinie, podkreślił także Donald Trump. Ale wcześniej, dzień tutaj w niedzielę, rozpoczął się od takiego oświadczenia. One było w takim pełnym, obraźliwym wpisie w mediach społecznościowych. I tutaj amerykańskie media zwracają uwagę, że wpisy prezydenta rzeczywiście były bardzo wulgarne. Nie możemy ich zacytować, ale tutaj fragmenty zacytujemy tego wpisu Donalda Trumpa. Wtorek będzie w Iranie dniem elektrowni, dniem mostu, wszystko w jednym, nie, będziemy, nie będzie niczego podobnego napisał Donald Trump na platformie Trusosia, nawiązując właśnie tutaj do tego kluczowego szlaku żeglugowego, który Teheran faktycznie zamknął po tym, jak ponad miesiąc temu Waszyngton i Izrael rozpoczęli działania zbrojne na terytorium Iranu. W kolejnym wpisie na platformie Trusosia Donald Trump użył właśnie tego obraźliwego języka, wzywając Iran do przepuszczenia statków przez cieślinę Ormuz, ale także zagroził dalszymi atakami na irańską infrastrukturę energetyczną i transportową. No i więcej szczegółów rzeczywiście mamy poznać na poniedziałkowej konferencji prasowej, która jest zapowiedziana. Trudno tutaj też spekulować, jakie będą szczegóły, no ale wydaje się, że po prostu Donald Trump powtórzy to, o czym teraz Państwu mówimy, o czym napisał w mediach społecznościowych i o czym mówił między innymi w stacji NBC News. No ale tutaj jest taka oficjalna informacja, że ta konferencja yy jest zwołana po tym, jak amerykańskie wojsko uratowało dwóch pilotów, w których maszyna została w piątek zestrzelona w Iranie. No i właśnie o tych pilotów chcę dopytać. Jednego udało się uratować od razu, poszukiwania drugiego trochę trwały. Akcja była podobno bardzo trudna. Przypomnijmy, że Iran zestrzelił dzisiaj cztery maszyny, tak twierdzi przynajmniej Iran. Czy to może mieć, bo Amerykanie nie potwierdzają tej informacji, czy to może mieć właśnie związek z tą akcją, akcją ratunkową tego drugiego pilota F-15. Rzeczywiście tutaj te informacje się trochę wykluczają, bo amerykańska strona poinformowała, że i też nie do końca wiadomo. Natomiast spekulacje są takie, że wiemy, że dwie maszyny, dwa helikoptery biorące udział właśnie w odzyskaniu pilota zostały wysadzone przez Amerykanów na miejscu, bo uległy awarii i nie mogły wystartować. Czy one uległy awarii właśnie ze względu na ostrzelanie przez irańską stronę? Tak rzeczywiście może być. Pisze na ten temat m.in. już wspomniana tutaj przez nas stacja Fox News. Też wykluczają się trochę te informacje bo z jednej strony było podane, że właśnie w dwa tutaj helikoptery zostały ostrzelane przez stronę irańską i to doprowadziło do rannych osób na pokładzie, ale tutaj udało się im wrócić na te takie tereny, skąd startowały maszyny. Mówi się też, na początku była informacja, że ten drugi pilot został lekko ranny, potem, że jest zdrowy, tak więc Musimy tutaj poczekać na więcej takich szczegółów typowo z zakresu wojskowości, które najprawdopodobniej zostaną podane właśnie na tej poniedziałkowej konferencji prasowej, o której państwo mówimy. A podsumowując to wszystko, nie wiemy, czy to rzeczywiście nie łączy się z tym, że amerykańska strona twierdzi, że wysodziła po prostu już niezdalne do lotów maszyny, tak żeby nie zostały one przejęte przez Iran. A może ile informuje, że właśnie te maszyny zestrzeli? Trudno nam w tej chwili weryfikować informacje, bo tak jak samo, sami państwo słyszą, one się wykluczają, te podane przez stronę amerykańską i te podane przez stronę irańską. No ale to jest normalne tutaj w trakcie wojny. Wielokrotnie byliśmy już tego świadkami i jeszcze wielokrotnie na pewno będziemy. O możliwym pokoju na Bliskim Wschodzie i o tym, jakie stanowisko może jutro zająć prezydent Donald Trump. Jan Pachlowski, bardzo dziękujemy. Niepokojące informacje napływają z Europy Środkowej. Na Węgrzech zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Obrony w związku z odkryciem materiałów wybuchowych w pobliżu gazociągu Balkan Stream, który łączy Węgry i Serbię i transportuje rosyjski gaz. O decyzji poinformował premier Viktor Orban po rozmowie z prezydentem Serbii Aleksandrem Vuciciem. Serbskie władze przekazały, że w rejonie kluczowej infrastruktury znaleziono zarówno materiały wybuchowe, jak i urządzenia, które mogą służyć do ich zdetonowania. Szczegóły zna Agata Król. Gazociąg ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego na Węgry według serbskich władz znaleziony ładunek miał dużą siłę rażenia i mógł zagrozić ludziom oraz zakłócić dostawy surowca. O sprawie poinformowano węgierskiego premiera, a śledztwo prowadzą wojsko i policja poinformował Aleksander Wucic, prezydent Serbii. Rozmawiałem z szefem kontrwywiadu, a także z przedstawicielami policji. Śledztwo na miejscu wciąż trwa i będzie kontynuowane. Istnieją pewne ślady i informacje wywiadowcze, ale nie chcę o nich mówić. Kilkaset metrów od gazociągu znaleziono. No, dwa plecaki, dwa duże pakunki z materiałami wybuchowymi z zapalnikami. Według serbskich władz, gdyby gazociąg został przerwany, Węgry nie miałyby gazu, podobnie jak północna Serbia. Sprawę skomentował szef węgierskiej dyplomacji Peter Sijarto. Zdecydowanie potępiamy takie działania. To atak na naszą suwerenność, ataku na bezpieczeństwo naszych dostaw energii nie można interpretować inaczej. Do zdarzenia doszło na tydzień przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Agata Król, Polskie Radio. Według sondaży prowadzi opozycja, działania władz wpisują się w kampanię wyborczą. Eksperci nie wykluczają scenariusza, że za incydentem przy gazociągu z Serbii na Węgry stoi rosyjska prowokacja. Taką opinię w TVP Info wyraził Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Jego zdaniem celem ewentualnej prowokacji miałoby być osłabienie Ukrainy, a jednocześnie wsparcie premiera Orbana w nadchodzących wyborach parlamentarnych.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 za tydzień około się odbędą. Ekspert nie wykluczył jednak, że ładunki mogli podłożyć Ukraińcy, którzy w ten sposób chcą ograniczyć dochody Rosji ze sprzedaży surowców energetycznych, chociaż ukraiński MSZ zaprzeczył, że miał cokolwiek z tym wspólnego. Suma Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Zarzuty w sprawie pobicia pięciomiesięcznego chłopca. Dziecko trafiło na oddział ratunkowy Wielkopolskiego Oddziału Pediatrii w Poznaniu z licznymi siniakami i pękniętą kością czaszki. Stan chłopca był ciężki. Według lekarzy obrażenia powstały na przestrzeni kilku dni. Rzecznik Wielkopolskiej Policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak mówi, że dziecko do szpitala przyniosła matka, ale w ostatnim czasie to nie ona sprawowała nad nim opiekę.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 Niebezpieczne zapadlisko pojawiło się w Trzebini, tym razem tuż obok linii kolejowej. Na szczęście, jak informuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, chodzi o nieczynny tor, który kiedyś prowadził do elektrowni Siersza. Służby monitorują teren, by zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Około godziny ósmej w Trzebini przy ulicy Kopalnianej strażacy zostali zadysponowani do zapadliska o wymiarach około 5 na 5 metrów. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wyznaczeniu strefy Bezpiecznej. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Na miejscu działał jeden samochód straży pożarnej w sile około sześciu strażaków. O zapadlisku poinformowano burmistrza Trzebini i spółkę restrukturyzacji kopalń. Katar, zatkany noski, chanie i łzawiące oczy nie muszą zawsze oznaczać przeziębienia. To mogą być też objawy alergii. Jak podają dane Światowej Organizacji Zdrowia oraz instytucji monitorujących zdrowie publiczne, uczulenia mogą dotyczyć nawet co trzeciej osoby na świecie, a liczba osób zmagających się z alergiami cały czas rośnie. Alergolog dr Piotr Niedziałkowski podkreśla, że kluczowe znaczenie ma prawidłowe rozpoznanie przyczyny dolegliwości, bo alergia i infekcja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 W kwietniu głównym alergenem jest brzoza, intensywnie pylą również jesion, dąb, wierzba i topola. Zbliża się kulminacja wiosennej migracji ptaków, choć już teraz w wielu regionach Polski można zobaczyć i usłyszeć liczne gatunki wracające z południa. Niektóre z nich traktują nasz kraj jedynie jako przystanek w dalszej drodze na północ.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 Żeby cieszyć się ptasim towarzystwem, nie trzeba wyjeżdżać za miasto. Wiele gatunków spotkamy w parkach oraz nad rzekami, stawami, a nawet w centrum. Oczywiście wyjazd poza miasto też jest wskazany. Są piękne miejsca, nawet w pobliżu wielkich aglomeracji. Natomiast w mieście moim zdaniem są dwa takie habitaty, dwa takie siedliska, gdzie warto się zapuścić. Jedne to duże parki albo kompleksy leśne w granicach miasta. Tam jest zawsze sporo ptaków. No i wody, wszelkie wody, jeziora czy rzeki w miastach, tam zawsze jest sporo gatunków. Kulminacja wiosennej migracji ptaków przewidywana jest za około dwa tygodnie. Na wybrzeżu w ciągu jednej godziny będzie można zobaczyć setki tysięcy ptaków różnych gatunków. Ornitolodzy zachęcają, by podczas świątecznych spacerów mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Obserwowanie ptaków nie tylko wycisza, ale też wspiera pracę układu nerwowego i uczy spostrzegawczości. A w wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji. Punktualnie o północy Waworobiec Worobiec dziękuję. Do usłyszenia. była suma wydarzeń. 24 minuty po godzinie 23, a z tymi ptakami to prawda. U mnie w ogrodzie jest oczko i od kilku lat na wiosnę przylatuje znakomita para kaczek-krzyżówek. Pan Kaczor i pani Kaczorzyca. No i sobie nad tym małym oczku pływają i chodzą po ogrodzie. Ciekawe, czy dzisiaj przenocują, nie wiem, rano zobaczę. A my powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Audycję dzisiejszą przygotowali Kamila Kuzar i Rafał Roślik. Zrealizował Paweł Chodyna, a ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.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 Powtórka programu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 Reklamie Kościół nasz powszedni Małgorzata Bartas, witam, dzień dobry Chrześcijanie, klaszczcie w dłonie, ja Pan nasz dzisiaj z martwych wstał, Rozmawiamy w perspektywie Wielkiej Nocy, kiedy chrześcijanie radują się zwycięstwem Chrystusa nad śmiercią, nad wszystkim, co no właśnie z tą śmiercią się kojarzy, czyli mrokiem, cierpieniem, przegraną. Jest to wspólna radość dla wszystkich chrześcijan na całym świecie, a z drugiej strony też doświadczemy tego, że to zwycięstwo jest okupione krzyżem cierpieniem. I nie można tego rozłączyć, nie tylko historycznie patrząc na to, co było, jeśli chodzi o Chrystusa, ale również na to nasze współczesne doświadczenie, bo mimo, że się cieszymy, a może cieszymy się, a jednak mamy świadomość, że krzyż cały czas jest, jest to w cieniu tego krzyża. Pan Leszek Osieczko, Open Doors, Polska, widzi twarz tego doświadczenia, o którym przed chwilą powiedziałam, tak w odniesieniu do Chrystusa Zmartwychwstałego, i jego naśladowców, czyli chrześcijan na całym świecie, którzy dzisiaj ten krzyż w sobie, w swoim doświadczeniu dźwigają. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa i witam Panią. To jest religia zwycięzców dzisiaj, jakby Pan patrzył na to, jak to wygląda, czy tych, którzy są prześladowani, przegrywający. Wszystko zależy od tego, jak będziemy definiowali to zwycięstwo. No, pytanie, czy misja Jezusa Chrystusa była misją zwycięską, skoro poniósł śmierć. No, w ostatecznym rozrachunku widzimy, że rzeczywiście. Jego misja okazała się zwycięską, dlatego że ta śmierć została pokonana. Chociaż droga do tego zwycięstwa była trudna i wydaje mi się, że dokładnie to samo towarzyszy dzisiaj Kościołowi Chrystusa. Droga jest naprawdę wyboista i trudna i napiętrzona różnego rodzaju przeciwnościami, prześladowaniami. Natomiast w ostatecznym rozrachunku ona, wydaje mi się, jest dzisiaj już przesądzona. Zwycięstwem oczywiście. I tutaj Wychodzą mi biskupa Paulusa w Iraku, który mając to całe doświadczenie właśnie cierpienia, prześladowania, zmagań, zniszczonego miasta, wygnania, zabitych współbraci zapytaliśmy o to, czy było warto. I on odpowiedział w zasadzie jednozdaniowo, mówiąc, że wiara chrześcijańska jest tak cenną rzeczą, że warto za nią umierać. I mi się wydaje, że to jest to zrozumienie istoty chrześcijaństwa. Poświęcenie Chrystusa na krzyżu spowodowało, że dzisiaj chrześcijanie chcą za tą wiarę właśnie oddawać swoje życie, pomimo wrogości otoczenia, w którym żyją, pomimo wyzwań, jest to doświadczenie zwycięstwa, przebaczenia i miłości wobec wrogów, bo mi się wydaje, że to zwycięstwo właśnie tam jest najbardziej widoczne. To nie chodzi o triumfalizm. To no nie chodzi o triumfalizm, tylko chodzi o opatrzenie poprzez pryzmat nadziei, jaka płynie z krzyża. Gdybyśmy popatrzyli na krzyż przez pryzmat samej śmierci, to rzeczywiście moglibyśmy pomyśleć, że nie ma nadziei, skoro śmierć zatriumfowała, ale my wiemy, że ona nie zatriumfowała. My wiemy, że Chrystus zmartwychwstał, więc chodzi o opatrzenie przez pryzmat tego, co się wydarzyło po tym. Chodzi o opatrzenie na anioła, który ogłasza zwycięstwo Jezusa Chrystusa i mi się wydaje, że dokładnie to samo orędzie dzisiaj jest kierowane do tych Chrześcijan, które przeciwstawiają się temu, żeby zaprzedać swoją wiarę w imię tego, żeby zachować wierność Chrystusowi, bo On był wierny do końca, swojemu Ojcu, oddając życie za nas. Pan ma ogląd tej sytuacji w skali świata? Światowy indeks prześladowań chrześcijan to jest taka mapa, która pokazuje te najbardziej krwawiące miejsca. Kiedy popatrzymy na Światowy indeks prześladowań, to widzimy przerażający obraz chrześcijaństwa Mimo tego, że żyjemy dzisiaj w XXI wieku, mamy różnego rodzaju konwencje, które teoretycznie powinny bronić niezbywalnych praw każdego człowieka, które m.in. dotyczą wolności, wyznania i sumienia i religii i mowy. Natomiast pomimo tego, tych chrześcijan dzisiaj jest prześladowanych ponad 360 milionów i te prześladowania są naprawdę bardzo wszechstronny, począwszy od wykluczenia, skończywszy oczywiście na morderstwach, które są dokonywane na chrześcijanach ze względu na to, że oni wyznają właśnie wiarę w Jezusa Chrystusa. Znają tą nadzieję zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Takie najostrzejsze stany zapalne na świecie. Musimy przede wszystkim zdefiniować źródła prześladowań, bo jest ich kilka. Gdy popatrzymy chociażby na sam ranking, to na czele tego rankingu mamy państwo, które nie jest państwem religijnym. W swojej istocie jest państwem stricte wręcz ateistycznym, nie to jest z Korea Północna. Tutaj tym źródłem prześladowań jest właśnie ideologia ateistyczna. Natomiast kiedy popatrzymy na pozostałe kraje, które znajdują się w światowym indeksie prześladowań, wszystkie te kraje są krajami bardzo religijnymi, ale zdominowanymi przez różnego rodzaju nurty islamu. Natomiast kiedy popatrzymy na kraje Ameryki Łacińskiej, to tam mamy zupełnie inne źródła prześladowań, dlatego że w swojej naturze są to kraje, moglibyśmy powiedzieć, chrześcijańskie, tak jak Meksyk, tak jak Nikaragua. Natomiast mamy do czynienia tam z kilkoma źródłami prześladowań. Raz mamy do czynienia z wrogością jak gdyby etniczną, dlatego że chociażby chrześcijaństwo, które zaczyna penetrować te najgłębiej żyjące, plamiona właśnie wewnątrz Meksyku czy Kolumbii, one nie gadzą się na to, żeby tam można było dokonać jakiejkolwiek zmiany religii, która jest wyznawana. Mamy do czynienia oczywiście z szamanizmem, który tam jest bardzo pieczołowicie kultywowany i jest, można powiedzieć, taką religią tradycyjną. W związku z tym, gdy ktoś się nawraca na chrześcijaństwo, jest postrzegany jako osoba, która rujnuje dorobek i dziedzictwo całego plemienia. To przyczyną prześladowań, ale z drugiej strony, pomimo tego, mamy do czynienia również z prześladowaniami, które wynikają bezpośrednio z tak zwanego, my to nazywamy, agresywnego sekularyzmu. Czy innymi słowy, państwo dochodzi do takiego wniosku, że religia nie powinna albo zajmować się żadnego miejsca w życiu społecznym, albo powinna być bardzo indywidualną, osobistą sprawą każdego człowieka. W związku z tym spycha się ludzi na margines, zabierając im prawa, które tak de facto są niezbywalne. I tu też pojawia się ten charakter prześladowania, bo kiedy myślimy o tym sformułowaniu prześladowanie, często przychodzi nam w pierwszym odruchu myślenie o tym fizycznym eksterminacji, czy też ryzyku utraty życia, a to nie tylko to. Jeżeli popatrzymy na, na chociażby rodzaje prześladowań, no to rzeczywiście mamy do czynienia z agresją i tą agresją rosnącą, natomiast no zdecydowanie tej największej agresji doświadczają dzisiaj chociażby chrześcijanie mieszkający w Afryce subsaharyjskiej, począwszy od takich krajów jak Somalia, a skończywszy na takim kraju chociażby jak Nigeria i w Nigerii ginie dzisiaj notabene najwięcej chrześcijan na całej kuli ziemskiej, dlatego że w ostatnim okresie bardaszczym Światowego Indeksu Prześladowań w Nigerii właśnie oddało za wiarę już w swoje życie ponad 4000 chrześcijan. Ktoś mógłby powiedzieć, że dużo albo niedużo, ale proszę mieć na uwadze, że to są matki i ojcowie stojące na czele swoich rodzin, mające na utrzymaniu dzieci i, i osieracającej. Je. Natomiast z drugiej strony mamy do czynienia po prostu z takimi chociażby sposobami prześladowania chrześcijan, które polegają na tym, że chrześcijanie nigdy nie są w stanie zdobyć miejsca w społeczeństwie, które by było równe tym osobom, które są wyznawcami religii tak zwanych panujących. Pomimo tego, że mogą mieć lepszą edukację, mogą mieć lepsze kompetencje, to nigdy nie zostaną awansowani. W szkole będą pozbawieni możliwości zdobywania edukacji, będą eliminowani. I taki chociażby los dotyka taką grupę, która jest bardzo liczna, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Natomiast ze względu na uwarunkowania kulturowe nigdy nie będzie mogła spodziewać się albo liczyć na to, że zajmie inne miejsce w społeczeństwie to jest grupa chrześcijan z takiej kasty w Indiach, która jest nazywana Dalitami. Mówimy o prześladowaniach, to są też formy dyskryminacji społecznej. Na takiej płaszczyźnie, czy można mówić o prześladowaniu chrześcijan w Europie? No Zdecydowanie ja bym był daleki jeszcze od, tego, od takiej tezy. To co dzisiaj z czym my się mierzymy w Europie nie jest w żaden sposób porównywalne z tym czym dzisiaj muszą się mierzyć chrześcijanie w krajach e, chociażby Światowego Indeksu Prześladowań. Możemy wziąć tutaj chociażby przykład roli albo sytuacji kobiet w krajach Europy Zachodniej, które mogą cieszyć się w zasadzie wszelkimi wolnościami. Natomiast chociażby sytuacja kobiet, która ma miejsce w krajach muzułmańskich jest naprawdę trudna, dlatego że one bardzo często nie tylko cierpią z powodu tego, że wyznają wiary w Jezusa Chrystusa, ale cierpią z tego powodu, że są najzwyczajniej kobietami. Kobiety są dużo gorzej traktowane i mają zdecydowanie mniejsze możliwości zdobywania chociażby edukacji. W związku z tym no, w żaden sposób nie mogę się zgodzić z tą tezą, że dzisiaj akurat w Europie mamy do czynienia z masowymi prześladowaniami. Oczywiście mamy do czynienia z sytuacjami, w którym rzeczywiście chrześcijaństwo musi mierzyć się ze swojego rodzaju ostracyzmem, wykluczeniem Wykluczeniem i jest polemika wobec tego, jakie miejsce religia w ogóle powinna zajmować dzisiaj w nowoczesnej Europie. Ponieważ rozmawiamy w kontekście Wielkiej Nocy i tego, co jest w nią wpisane, czyli również sądu nad Chrystusem, który się dokonał i wyroku skazującego, wykonanego, a potem jego zmartwychwstanie, to spojrzenie na to skazywanie chrześcijan na taki los, z czegoś się bierze. Można powiedzieć, że chrześcijanie są najbardziej dyskryminowaną czy prześladowaną grupą religijną na świecie? No zdecydowanie biorąc pod uwagę chociażby wartości liczbowe, to tak. I ten sąd w jakiś sposób się dokonuje, tylko że podobnie jak było w życiu Pana Jezusa, pomimo tego, że ten wyrok zapadł, to my wiemy, że to był wyrok niesłuszny. I to, co dzisiaj się dzieje w życiu wielu chrześcijan, są podejmowane bardzo negatywne decyzje wobec właśnie wyznawców Jezusa Chrystusa, niesprawiedliwie i niesłusznie. Pomimo tego, ostatnio rozmawiając z księdzem Danielem z kościoła ortodoksyjnego syryjskiego, o swojej miejscowości, w której mieszkają przedstawiciele i jezydów, i chrześcijan, i muzułmanów, chcąc przeciwdziałać tragicznej sytuacji osób tam mieszkających, zdecydowali się na wybudowanie szkoły. Pytanie było, kto będzie dyrektorem? To weźmie odpowiedzialność za to, żeby uczyć dzieci, wszystkich grup mieszkających w tej małej miejscowości? I on powiedział, podjęliśmy decyzję, która nas kosztuje zdecydowanie więcej, ale chcemy, żeby dyrektorami tej jednej szkoły byli przedstawiciele każdej z tych grup. Cena jest większa, ale to powoduje to, że ci ludzie mogą, pracując wspólnie, z jednej strony mogą się poznawać, ale z drugiej strony mogą wejść w wspólny dialog. I to jest, wydaje mi się, ta piękna strona Kościoła, która się bierze właśnie między innymi z tej miłości, która bije z tego krzyża. I przekracza to, co I nas... przekracza nasze uprzedzenia dieli. i wrogość. Ja myślę, że to, co w ogóle wyróżnia Kościół i to, co jest, wydaje mi się, największym zaskoczeniem dla prześladowców, to, że Kościół jest w stanie odpowiedzieć w podobny sposób, jak Powiadał Chrystus. Przypominam mi się sytuacja chociażby, która miała miejsce w 2015 roku, kiedy państwo islamskie, jeszcze funkcjonujące wtedy bardzo jawnie, dokonało bardzo bestialskiej egzekucji 21 koptów na brzegach Libijskiego Morza, ścinając im głowy. I to, co zrobili wtedy koptowie w Egipcie, było doświadczeniem właśnie przekracającym różne wyobrażenia, dlatego że oni przygotowali taki dokument, w którym wyrazili to, co jest w ich sercach, mówiąc o tym, że chociaż macie swoje karabiny, chociaż macie swoje noże i chociaż nas tak bardziej nienawidzicie, to my ze względu na to, czego doświadczyliśmy od naszego Pana Jezusa Chrystusa, mamy naszą miłość i tą miłością kierowani chcemy wam wybaczyć. I to są rzeczy, które przekraczają wyobrażenia bardzo naturalnego zachowania człowieka. Mają swoje źródło w czymś, co jest zdecydowanie silniejsze, bardziej doniosłe i to, to tym źródłem jest właśnie to, co płynie z krzyża, czyli przebaczenie, ale też nadzieja na to, że warto jest w ten sposób postępować, bo chrześcijanie muszą być tymi, którzy w pewnym momencie decydują się na to, żeby przerwać ten łańcuch nakręcającej się nienawiści i wrogości wobec siebie. Dlaczego religia, która głosi przebaczenie, miłość, nadzieję wspólnego, dobrego życia jest prześladowana? Oczywiście to, to jest pytanie bardzo szerokie, trudne, ale być może ma Pan swoje myślenie w tej kwestii, takie mierzenie się z tym pytaniem. No, pytanie ma wartość i teologiczną, i socjologiczną. W mojej perspektywie przesłanie Jezusa Chrystusa jest bardzo bezkompromisowe. Ona się zawiera chociażby w takich prostych sformułowaniach Chrystusa, które popychają tych ludzi do tego, żeby rzeczywiście nadstawiać karki. Chociażby ja jestem drogą, prawdą i życiem. Skoro Chrystus jest tą drogą, prawdą i życiem, skoro Chrystus oddał za mnie swoje życie, to popycha ich do tej miłości. Sąd nad Bogiem, sąd nad Kościołem. Czy jest ta zależność dla Pana bardzo taka widoczna, równomierna? Są perspektywy, ja mi się wydaje, że dwie akurat, jeżeli chodzi o to pytanie. Pierwsza to jest perspektywa oczywiście tego, czy Pan Bóg sądzi swoje dzieci. W tym kontekście wydaje mi się, że nie możemy powiedzieć, że tak, bo skoro Chrystus poniósł to zapłatę, to już nie będzie nas sądził z powodu grzechów, które nam odpuścił w Panu Jezusie Chrystusie. Natomiast przypomina mi się jedno spotkanie księdza rzymsko-katolickiego, które mieliśmy przywilej przeżyć wspólnie. To było jeszcze czas bardzo aktywnej działalności ISIS na terenach Syrii i Iraku. I siedzieliśmy razem w pokoju i on opowiadał nam swoją historię. Złamany, niewielkiego wzrostu, przerażony człowiek z jednej strony, ale z drugiej strony też pełen nadziei. I on mówi... Takie słowa, które po prostu do dzisiaj zapadają mi bardzo mocno w serce i, i są jakby częścią już mojego życia, że... Przed całym tym doświadczeniem tego cierpienia wywołanym przez chociażby Isis, on miał takie przekonanie, że nasz Kościół jest oparty na dziedzictwie, posiadamy te wszystkie nasze zasoby, jesteśmy naprawdę bogatym Kościołem i możemy z tym robić, co nam się tylko podoba. A dzisiaj doszliśmy do miejsca, w którym w zasadzie to wszystko, co mieliśmy, straciliśmy, ale zrozumieliśmy istotę tego, czym jesteśmy. I wydaje mi się, że to doświadczenie tego cierpienia Bóg był w stanie wykorzystać do tego, żeby Kościół jeszcze raz zredefiniował swoją misję i swoje powołanie. Ja nie twierdzę, że Pan Bóg stał za tym, ale dopuścił pewne rzeczy, po to, żeby Jego Kościół mógł się zbliżyć do niego samego i kontynuować tą misję, do której został powołany. Bo przez to prześladowanie i doświadczenie przebaczenia wypływa też orędzie pojednania do prześladowców, którzy bardzo często oddają życie Jezusowi Chrystusowi. I to nie jest tylko kwestia wiary w przyszłą nagrodę, bo... To również podzielają muzułmani. Nagroda w życiu chrześcijanina jest czymś wtórnym. To, do czego ci ludzie są zachęceni, albo dlaczego przychodzą do Chrystusa, to nie dlatego, że tam czeka na nich raj, ale przychodzą dlatego, że najzwyczajniej wiedzą, że ktoś ich pochochał. Że to jest zaproszenie do relacji, z Bogiem, że to jest zaproszenie do tego, żeby myśleć o swoim życiu, jako o życiu, które jest wartościowe, cenne i o sobie samym jako kimś, kto został stworzony na obraz i na podobieństwo Pana Boga. I bardzo często w religiach, które prześladują tego nie ma. Muzułmanie nie kojechają Allaha dlatego, że mają z Nim relacje, porusza nim, ich serce. że porusza ich serce, że jest Bogiem dostępnym, który przychodzi i uniża siebie. Oni mają zupełnie inny sposób myślenia. Poznaliśmy takiego człowieka o imieniu Ali, który nawrócił się do Boga kwestionując cały Islam, dlatego, że najzwyczajniej zadał sobie pytanie, będąc w Islamie, dlaczego nawet nie może sobie wyobrazić, jak Bóg wygląda. Patrząc na ten dzisiejszy świat współczesny, jako takie skrzyżowanie tych dwóch porządków, miłości i nienawiści, to jest serce Boga. To jest tak Taki obraz, który myśli Pan, jest naprawdę potencjałem taki, który może przemieniać. Bo myślenie, że to jednak ku dobremu zmierza, kiedy wszystko temu zaprzecza, patrząc na to, co jest na zewnątrz, to wydaje się taką trochę utopią. No, czymś się trzeba pocieszać, żeby tak patrzeć na rzeczywistość. No, dzisiaj ten świat niestety mamy wrażenie, że tak bardzo ucieka, zwłaszcza mając taką perspektywę bardzo chrześcijańską. Moja teza jest taka, że ucieka dlatego, że my uciekamy od Pana Boga. Popatrzymy na Boga często z perspektywy kogoś, kto siedzi gdzieś daleko, kto nie chce mieć z nami kontaktu ani relacji, natomiast nie widzimy ile tam jest dobra. To, że ten świat wygląda dzisiaj tak jak wygląda, to nie jest wynik tego, że Bóg nie jest zainteresowany światem ale że człowiek postanawia żyć dzisiaj bez Pana Boga na własną rękę kierując się w dużej mierze bardzo często swoimi porządliwościami, swoim egoizmem, swoim egocentryzmem, zapominając o wszystkim. Natomiast gdybyśmy popatrzyli na to z punktu widzenia tego, do czego nas Pan Bóg zachęca, czyli miłości do Niego samego i do drugiego człowieka, mam wrażenie, że moglibyśmy oczekiwać tego, że ten świat by byłby zdecydowanie piękniejszy lepsze, przepełnione nadzieją. W naszym przypadku jest to takie rozważanie, które diagnozuje sytuację, a w przypadku ludzi, którzy doświadczają tego prześladowania realnie, fizycznie, to nie są takie dywagacje, zastanawianie się, tylko to jest konkretny motyw do wyborów takich, a nie innych, że jednak pozostają wierni. Oczywiście my lubimy się karmić tymi historiami, które płyną, zwycięskimi historiami z prześladowanego Kościoła ich jest wiele. W których ludzie rzeczywiście nie zapierają się wiary, ale postanawiają być wierni Panu Bogu do samego końca. Ale w Kościele są też osoby, które mają zupełnie inne doświadczenie. W konfrontacji z wielkością cierpienia, które mogłoby ich spotkać, z tym, że stają w sytuacji podobnej do sytuacji świętego Piotra, który najzwyczajniej zapiera się Chrystusa. Ale zaraz za tym wiemy, że jest też doświadczenie przebaczenia, i ponownego zaproszenia do relacji. Ja wiem, że jesteś słaby, ja wiem, że się boisz, ja wiem, że się mnie zaparłeś, ale pójdź za mną. I to też jest częścią funkcjonowania prześladowanego kościoła i też takich ludzi spotkałem, którzy mają takie doświadczenie za sobą. Trudno jest myśleć w tym kontekście o przeżywaniu na przykład wielkanocnej radości, nie wiem, jakimiś petardami, fajerwerkami wyrażanymi na zewnątrz, bo ta radość musi mieć inny charakter, ale tam jest tego więcej, tak jak pan na to patrzy, czy to cierpienie jednak rzeczywiście ciąży. Mamy do czynienia ze zwykłym człowiekiem, który potrzebuje najzwyczajniej doświadczenia miłości. Nie wiem, czy czegoś jest więcej, czy czegoś mniej. Trudno mi jest powiedzieć, bo moje doświadczenie jest takie, że siostry i bracia, z którymi inni wierzący są częścią tego samego ciała, bardzo podobnie przeżywają te rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że tam będąc w sytuacji, w której dotykają na nic innego im nie zostaje, jak tylko i wyłącznie potrzeba uchwycenia się żywej nadziei, która właśnie jest w Chrystusie. I to bardzo często podkreślają ale z drugiej strony bardzo mocno też liczą na fakt tego, że są częścią czegoś większego i nie są w tym osamotnieni. I mi się wydaje, że to jest potrzeba też tego, żebyśmy będąc częścią ciała Chrystusa byli w stanie z jednej strony cieszyć się wspólnie, ale z drugiej strony też przeżywać ich ból, ich osamotnienie i wychodzić, naprzeciwko temu, żeby właśnie tak nie było i mamy wszystkie dzisiaj możliwości do tego, żeby to robić. I to robi Open Doors Polska i wszystkie miejsca takie? To robimy i robią też innego rodzaju organizacje, wspólnoty, kościoły. My jako Open Doors upieramy się, że kościół jest czymś więcej niż ciało i krew. W związku z tym mają miejsce nieprawdopodobne rzeczy. Modlitwa jest w stanie z jednej strony skruszyć serce prześladowcy, ale z drugiej strony też napełnić serce człowieka, który dzisiaj mierzy się ze strachem, właśnie odwagą, która ma swoje źródło w osobie Pana Boga. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Leszek Kosieczko, Open Doors, Polska, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za te opowieści, za opis sytuacji, ale też pewnego rodzaju refleksje nad tym, no bo to z siłą rzeczy się jedno z drugim łączy. Zdecydowanie tak. Myślę, że wszystko się łączy właśnie z tym, co świętujemy. Co świętujemy stanie Pana Jezusa. Chociaż nie musi to być to hura. Alleluja może mieć również taki wydźwięk wewnętrzny. I ono ma. Wydaje mi się, że stanie nie miało takiego wydźwięku właśnie hura, ale było tego rodzaju zaproszeniem do czegoś, co tak de facto nigdy nie miało miejsca w historii, a otworzyło drogę do zupełnie nowych rzeczy. A zawsze zaczyna się w sercu i w doświadczeniu osobistym. Zdecydowanie tak. <śmum> Za spotkanie dziękuję. Małgorzata Barta z Witan. Kościół nasz powszedni. Reklama, ależ. Się...